Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, niech będą z nami wszystkimi. Amen. Boże Słowo, które w ten szczególny dzień Waszej konfirmacji chcemy rozważyć, to Słowo apostoła Pawła skierowane do listów w Efezję w trzecim rozdziale, od czternastego wiersza. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, aby sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni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 po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. Panie i Boże, dziękujemy Ci za Słowo Twoje. Dziękujemy Tobie za dzień dzisiejszy i za to przeżywanie, jakie jest dzisiaj naszym udziałem. Prosimy. Wypełnij nas mocą swoją, duchem swoim, utwierdź wiarę naszą i bądź z nami. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Przeczytany przed chwilą fragment listu apostoła Pawła do zboru w Efezie, komentatorowie zatytułowali Modlitwa o zjednoczenie wiernych z Chrystusem. Tak, to uroczysta modlitwa apostoła nawiązująca do odwiecznego Bożego planu, planu zbawienia każdego człowieka. To także uświadomienie każdemu, że w tym planie zbawienia jest ujęty, może mieć udział. I apostoł Paweł ten szczególny fragment rozpoczyna od słów Zginam kolana moje. Powiemy to przecież nic innego, jak postawa kornej modlitwy kierowanej do Ojca, od którego wszystko bierze początek. To przecież my, Skłaniamy swoje kolana, aby oddawać Bogu chwałę, uwielbienie, aby z Nim rozmawiać. W tym świecie mówimy tak rozbitym, tak tonącym w chaosie, gdzie tyle różnych barier, wrogości, Konfliktów między narodami, grupami, jednostkami, a także wewnątrz człowieka. Zbór, społeczność, każdy z nas jest powołany do tego, aby realizować dzieło pojednania. To dzieło pojednanie, które przyniósł na ziemię Chrystus Boży Syn. To właśnie zbór ma zanieść prawdę o Jezusie Chrystusie i Bożej miłości do świata, do nas. A patrząc na dzisiejsze nasze tutaj spotkanie, to także słowa apostoła Pawła, które kieruje do was, drodzy młodzi przyjaciele w tym szczególnym, podniosłym dniu. Mamy się modlić, mamy zginać swoje kolana o tych, którzy są w społeczności, aby następował duchowy wzrost. Aby cała społeczność, mówiąc górnolotnie, cały jawornik, mógł być ciałem Chrystusowym. I to powinno być dla nas, drodzy, rzeczą oczywistą, bo tego oczekuje od nas sam Bóg. To powinno nas charakteryzować. Nie tylko szczególnych członków, ale całą społeczność. Bez pojednania nie może być mowy o budowaniu jakiejkolwiek społeczności. Dlatego uprzedzenia, niechęć będą zawsze przeszkodą w tym dziele. I drodzy, Jaki zatem ma być cel tej naszej wspólnej modlitwy przed świętami zesłania Ducha Świętego? Apostoł na to pytanie daje kilka prostych, ale jakże głębokich odpowiedzi. Żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni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 Tę miłość, która przewyższa wszelkie poznanie. Abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Duch Święty ma nas utwierdzić. Nie jesteśmy jeszcze utwierdzeni. Ciągle jeszcze, jak pisze nasz reformator, jesteśmy chrześcijaninami, niedokończonymi, niedoskonałymi, mającymi ciągłe braki. Dlatego potrzeba nam Ducha Świętego. I drodzy, to słowo utwierdzić, wiecie jak brzmi? Konfirmacjo. To utwierdzenie. Większość z nas, jak tu jesteśmy zgromadzeni, była już konfirmowana. Dzisiaj konfirmowani są nasi młodzi przyjaciele. Czyli jesteśmy utwierdzani w wierze a z drugiej strony ciągle jesteśmy niedoskonali i niedokończeni. Bo drodzy, konfirmacja nie zamyka, nie kończy, ale ma rozpoczynać świadome życie z Chrystusem. I dlatego Pozwólcie, że teraz zwrócę się do was, drodzy młodzi przyjaciele. Macie rozpocząć świadome życie z Chrystusem. Macie utwierdzić siebie, swoją wiarę. I jedno, chcieliście mieć zawsze na uwadze i w pamięci, Będziecie ciągle niedoskonali i niedokończeni Tak jak, drodzy, my, czy nam się to podoba, czy nie Jesteśmy niedoskonali i niedokończeni My jest, jesteśmy zaledwie utwierdzeni zewnętrznie a tutaj chodzi o utwierdzenie wewnętrznym człowieku, bo na to apostoł Paweł tak mocno zwraca właśnie uwagę. Chodzi o nasze wnętrze, o serce. Jesteśmy już wewnętrznie także utwierdzeni we wierze? Dlatego potrzebujemy ciągle na nowo ducha świętego, aby nas utwierdzał we wierze. Zapewne przypominamy sobie słowa, które wszyscy kiedyś uczyliśmy się, mówiące, że ani przez Własny rozum, ani przez siły swoje w Jezusa Chrystusa Pana mego uwierzyć, ani z Nim połączyć się nie mogę. Ale, że mnie Duch Święty poświęca, utwierdza, właśnie gruntuje w tej wierze. Chodzi zatem o to, aby Chrystus przez wiarę zamieszkał w naszych sercach nie jako gość, ale jako domownik. A domownik to taki człowiek, który zawsze ma miejsce. Przed przyjęciem Chrystusa w Komunii Świętej modlimy się Panie, nie jestem godzien abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Nie jesteśmy godni tego, aby Chrystus nas zamieszkał, ale On może nas godnymi uczynić, gdy na naszą gorliwą prośbę uzdrowi naszą skalaną grzechem Dusze. Wtedy przez wiarę może Chrystus zamieszkać. I drodzy, myślę, że warto to przypomnieć i przywołać, że właśnie wspomniany już przeze mnie nasz reformator w małym katechizmie na pytanie o godnym przyjmowaniu sakramentu ołtarza powiada, że godnie przyjmuje ten sakrament. Ten, kto wierzy w te słowa, za was się daje, za was się przelewa. W tym sakramencie zostajemy połączeni z Chrystusem. Wy też po raz pierwszy w tym właśnie sakramencie połączycie się z Chrystusem i trwajcie w Nim. Oby ten dzisiejszy podniosły, uroczysty nastrój mógł trwać, Ja byście, nie tylko oglądając zdjęcia z konfirmacji, przypominali sobie dzień 16 maja, ale by każde przeżywanie społeczności z Chrystusem było waszą konfirmacją, czyli utwierdzeniem. Zatem, to nie jest tylko ich uroczystość, ale uroczystość nas wszystkich. I dlatego, drodzy nasz, księży, coraz bardziej boli ten właśnie fakt, bo to nie tylko ma miejsce tu u nas w Jaworniku, ale wszędzie, że jak jest uroczystość konfirmacji, to zboru najczęściej nie ma. A wiecie dlaczego? Bo przecież będą rodziny, goście, trzeba dla im zrobić miejsce. A przecież chodzi o to, że my wszyscy mamy trwać i ugruntowywać się w tej społeczności. Przeżywać, tak jak to słyszeliśmy, może po raz pięćdziesiąty albo sześćdziesiąty swoją konfirmację. Dlatego młodzi przyjaciele, Pragnę dzisiaj razem z wami zginać kolana i prosić Boga za was, za waszych najbliższych, abyście nie tylko potwierdzili, ale każdego dnia utwierdzali się w tym, że z Chrystusem chcemy iść przez świat. Ten świat, o którym powiedziałem, że jest pełen chaosu, pełen niepokoju. Któż może wlać w serce pokój, jak nie Boży Syn Jezus Chrystus. I niechaj dobry Bóg, łaskawy i miłosierny, błogosławi tę dzisiejszą chwilę wasze ślubowanie, ale też każdy dzień i każdego z nas o to prosimy, zginając przed Bogiem nasze kolana. Amen. Módlmy się. Panie i Boże, zginamy swoje kolana przed Tobą i prosimy. Utwierdź nas w prawdzie Twego słowa. Spraw, abyśmy zapragnęli takiej bezpośredniej, codziennej społeczności z Tobą. Ty bądź naszym orędownikiem, Ty bądź naszym Panem i przewodnikiem w tym świecie zdradliwym, niepełnym. Często prowadzącym na manowce i błogosław. A prosimy Cię o to przez zmartwychwstałego, żyjącego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzeg będzie serc i myśli waszych w Jezusie Chrystusie Panu i Zbawicielu naszym. Amen.